Cześć, witam Cię. W tym odcinku dowiesz się, jak wygodnie i komfortowo wysłać telefon do naprawy serwisowej. Od czego zacząć? Jeżeli używasz telefonu komórkowego, bo te sprawy, o których będę teraz mówił, dotyczą tak naprawdę całego sprzętu elektronicznego, który kupujesz w sieci Orange, czy w ogóle kupujesz go w sklepach typu MediaMarkt i innych marketach, właściwie każdy producent sprzętu elektronicznego świadczy usługę w Polsce serwisu door-to-door, -door, która polega na tym, że masz telefon na przykład, i kartę gwarancyjną, który Ci się zepsuł i chcesz go serwisować. Wystarczy, że zamówisz kuriera, który na koszt serwisu odbierze telefon od Ciebie z siedziby firmy i telefon na koszt serwisu trafi do serwisu do naprawy, a po naprawie wróci do Ciebie również pocztą kurierską.